Ziomek sprawdź to, pocisk na KALA My nie lubimy syna nie chcę RP wypierdala Jestem przeciw chujowi, zpanował rejdexa, połamięmy mu nowi. Kto się nie dziwię, babcia szemale zaopiekuje się nim godziwie. dziwię Dria! Wy kurwy, zero pierdolenia Bang, bang. grobę z bang, bang. Kalu to jebana dzika. dzika, bang, bang. babcia szemale bang, bang. Wy, kurwy, zero pierdolenia Madgrove wychodzili z bang, bang. Kalu to jebana dzika bang, bang. Jeb jego babcia szemale bang. Kalu to jest marna suka Madgro już tej kurwy szuka Jebaś to dystyples, sebek może posać Arkadiusz opiekunem, autori posta Jestem z Ganton, palimy all night, mam jacuzzi i lambona w podje, strzelam do carsona, tak to ja, na dzielni mówią na mnie, rich Man. pierdona gruba pita, chuj ziomek, niesie mi tu już, hajsu wore jestem rajdec, typ nie z rozjebania, a ty kalu, wypierdalam, Dziś niech dolar. Dziś